I co? I przedstawiać chyba ma... nie będziemy na razie, czy będziemy się przedstawiać. Ja chyba bardzo chętnie się przedstawię. Tak, no to przedstaw się pierwszy. Specjalnie dla Was. Sebastian Kozioł. Mm. I? I? I Szymek Chąciak. <laughs> tak jest. Wow, właśnie patrzyłem na dach i spadło tego dachu jakaś lawina śniegu. Ale fajny widok. W Gdańsku? No ja tutaj z e, mojego mieszkania, jak patrzę na te domy obok, to przed chwilą tak poleciała w ogóle taka lawina śniegu z dachu czyjegoś. To znaczy, że lody ten e, się kruszą. Tak jest i to <grym> jest e, wstęp do dzisiejszego odcinka, ponieważ i tak. takie lody mogą być skruszone po przesłuchaniu. Odcinek improwizowany. Będziemy tutaj mówić na tematy związane z chrześcijaństwem, przede wszystkim. Chrześcijaństwem, ale skoncentrujemy się na aspekcie... Ekonomicznym. Nie, chodziło mi o ten aspekt yy, wspólnotowy, tak? Wspólnot? No każdy chyba, wiesz. Jakbyśmy się, możemy... by się rozgadali, to można by było to w z da... odcinków. No? A chciałeś zachęcać ludzi, żeby e, e, o wspólnotach, tak? Cię... No tak, ale tak myślałem, że może to przemyśleć, tak wiesz, o czym tam dokładnie, no ale możemy zachęcić też. Ja tam dam, dam na przykład też mojego, e, mój e-mail, tak, e, e, czy coś tam, że, że ludzie, tak pamiętam, jak kiedyś ja chciałem gdzieś wyjść z domu iść do jakiejś wspólnoty, a się bałem, nie? Aha. Każdy tak miał. No nie wiem dokładnie, no ty akurat tam chodziłeś z, z, z, tam z Panem Romanem, tak czy jak to było, tam już nie pamiętam. No tak, tak. tak. mi, czy jakoś tam pojechaliście. No dobra, to kiedy indziej opowiesz swoją historię. Ale ja na przykład to, to, to, to, to wiesz, to się bałem ciekolwiek wyjść no, samemu, nie? Tak wiesz, bo myślałem, że to jest sekta, skąd ja mogłem wiedzieć, o co chodzi w chrześcijaństwie tak naprawdę, nie? No i w sumie to przez modlitwę i przez przypad, no, przypadek, ten taki tak zwany ten zbieg okoliczności, tak? No ja nie wierzę w zbiegi okoliczności. No właśnie, ale to jest, <śmiech> nie słyszałeś o tej teorii tutaj no, odwykowej o tym, e, zbiegu okoliczności, który jest taki, wiesz, to tak. istnieje Bóg, tak? Bo zbiegi okoliczności, które się zdarzają codziennie, tak? W jakimś tam konkretnym porządku, to nie mogłyby być wynikiem przypadku. Rozumiesz? Aha. No. Czyli masz na myśli, mówiąc z masz na myśli zaplanowany porządek? No, no, dokładnie. Znaczy, no tak, tak, tak, tak, dokładnie. No dobrze, dobrze. To no o czym chciałeś porozmawiać? Co? To, to o czym chciałeś dzisiaj porozmawiać? No o tym, tak, improwizować. Improwizować? No. No wiesz, wiesz. No. A jak chcesz zatytułować ten odcinek? Odcinek pierwszy. <laughs> Widzę, że po prostu chaos jest twoim drugim imieniem. Tu nikasz za wszelką cenę porządku. <laughs> Odcinek pierwszy, ale tytuł tego odcinka pierwszego. No tytuł wymyśla, jak już się coś nagra porządnego, tak? O, coś tam ci dzwoni. Kasa, kasa. A, pastora nie będzie. Nie będzie go. Jutro, no. Mm. Szkoda, szkoda. Chciałem nie da pytać, Bo ja to mam już od dwóch miesięcy do niego kilka pytań, tam sobie spisałem, a tu ten... Możesz jechać do niego, na, aby się umówić z nim, bo on ma... Ja do... wiem, ale ja chciałem takie dla nas pytania, wiesz, żeby A. wszyscy się dowiedzieli. No to dawaj te pytania. No tam, to są takie, co my znamy odpowiedzi na nie, wiesz. Przemoc, przemoc konkretnie w stosunku do chrześcijaństwa i Biblii, kara śmierci i tak dalej. Przemoc? No, przemoc, posiadanie broni, kara śmierci. Aha, legalizacja narkotyków. No, no, no. Czy <śmiech> Legalizacja to może nie, bo to tam... Wiesz, to jest taki temat jakby poboczny trochę, nie? Znaczy no, no, tak. no to, to tak się. Jak masz wolną wolę, to wiesz. No. no tak. Ale to jest ciekawe, jak ja tam rozmawiam, bo dużo fajnych rozmów, tak naprawdę gdzieś tam wynika gdzieś tam w czasie służby czy jakichś takich akcjach, jak na przykład te dla bezdomnych. No. E, no, to tam wiesz, zawsze te dwie godziny trzeba przyjść wcześniej no i Tam nas ostatnio chyba było sześć czy siedem osób, nie? co tam e, z kościoła robili kanapki, tam i tam takie. Ja widziałem, że tam coraz więcej osób się tam zobaczy. No i, e, i wiesz, i tam mega fajne takie tematy gdzieś tam, czyli znaczy rozmowy i w ogóle, takie relacje no się robią tak. No i, i tam wiesz, jak ja <śmiech> zacząłem głosić swoje tezy, to oni tam niektórzy ten jednak. Tak. Nie, czekaj, słyszę, że się przerwę, bo mnie ostatnio ktoś dodał do e, stop płatnym studiom, czy coś takiego na Facebooku, to ja im tam witanie napisałem, jak, jakich bezpłatnych studiów, o czym oni mówią, nie? mówię, że ja na zaocznych płaciłem cały czas za tych, którzy studiują na dziennych, a wiesz, a tam, tam praktycznie sami same te lewicowcy sobie siedzieli na Facebooku i się dodawali nawzajem, nie? Ale ten też jest ciekawe, ten wczoraj, nie wiem czy widziałeś, e, to co Korwin e, krzyczy od nie wiem, 10 lat, to oni wczoraj na TPO nie pokazali, ile kasy się traci w korkach e, na paliwie a. i ile e, z tego podatku dostają, e, dostają rządzący. A, dokładnie, Ko, ten Korwin coś mówi, to jest idiotyzm, a oni to za dwa lata stwierdzą sami, Ten samo jak jest, y, że ten... Y, od lat, Korwin właśnie mówi, że tam 40% akcyzy to jest, yy, idzie na ten PKP, nie? I na kolej. No i dwa dni temu o tym w telewizji mówili dopiero, nie? No ale też ostatnio rozmawiałem z kimś, właśnie gdzieś tam dyskutowałem trochę o homeschoolingu, o, o jakichś tam wolnościowych ideach. No i e, taką dosyć trafną spostrzeżenie odnośnie Januszka że e, e, tylko Właśnie się zastanawiałem, czy on to robi świadomie i celowo, że on bardzo często pewne rzeczy bardzo spłyca i e, jakby e, próbuje pokazać, że one są takie bardzo proste, a często są złożone, ale wielokrotnie są proste i on pokazuje je w prosty sposób, ale też wielokrotnie jakby pewne złożone procesy próbuje tak uprościć i gdzieś tam, wiesz, e, sprowadzić, spłycić. E, ja słucham go od lat i jeszcze go nie rozgryzłem do końca Aha. bo wiesz na przykład on ma tam jakieś tam wiem, przemyślenia na temat tam y, wielokulturowości zresztą dzisiaj na swoim blogu coś tam pisał nie? ale z drugiej strony kilka lat temu czy tam kilka nawet miesięcy temu słuchałem jego wypowiedzi, które brzmiały zupełnie inaczej nie? Aha. jeśli chodzi o ten aspekt więc tam różnie czasami to nie wiadomo dokładnie, on nie precyzuje niektórych swoich poglądów. zresztą wiesz o tym dobrze z tego wywiadu nie. No tak. by było przypuszczać, że Korwin wie więcej o Biblii, że w ogóle on m, tak naprawdę może jej nigdy nie czytał w, w całości. Nie? No, no czy znaczy wiesz, bo to pewnie też coś innego. Ja też tam gdzieś tam czytałem Biblię, ale no, jakby jednak z Duchem Świętym to jest zupełnie inna opcja, jak się czyta. No tak, nie? pewnie, że tak. No, ale ja można było, że po, po takim człowieku jak Korwin, że on dążył do czegoś takiego bardziej. On ma chyba tą figurkę Ducha Świętego na podwórku, nie? Tak, żeby podatek mniejszy od nieruchomości płacić. Tak? No chyba tak, bo tam coś jakiegoś takiego jest w prawie, wiesz? Że jak masz jakąś tam kapliczkę, to wtedy płacisz mniej, wiesz? No nie piernić. Naprawdę, naprawdę. Ja w ogóle zawsze chciałem iść i niszczyć te wszystkie kapliczki. <laughs> Jakbym mógł. No to by było przyjemne, co? No, no maksa strzelać do nich to może powiedzmy tam parę słów do tych ludzi, którzy się boją w ogóle gdzieś wyjść że, że nie wiem, może usłyszą no nas, nasze przemyślenia śmieszne i będzie im łatwiej przyjść, wiesz że spotkają nas jakichś normalnych ludzi w miarę no tak, no tak no to może opowiedz jak to było z Tobą no, ja miałem taki dziwny przypadek, tak jak już mówiłem o tych zbiegu okoliczności, że chciałem sobie gdzieś iść i się okazało, chyba trzeciego dnia rozmawiałem z moją koleżanką, ona mówi, że jej kolega jeździ do jakiegoś tam, do jakiejś sekty, nie? Uh -huh. No to żeśmy się z nim tam ugadaliśmy się i pojechaliśmy, a się okazało, że to było ten, Jordan, nie? W katolickim prowadzili kurs i tak jakoś poszło. A kto ci tam I... zaprowadził? Mogę zapytać? No Ty nie znasz. Mówiłem Ci o takim Szymonie. No nie gadaj. Naprawdę? No. Szymon. No taki Szymon. To Ty masz dobre skojarzenia z tym imieniem. No ja mam. No Dlatego tak... Słyszałem, że się nazywa Szymon, pomyślę sobie... a. Coś... <śmiech> nie naprawdę? <śmiech> nie, no naprawdę. Kolej się nazywa Szymon. No i nas wziął. I potem z koleżanką tam jeździłem sobie. Przez dłuższy czas, potem to się jakoś tak za bardzo katolickie mi wydawało i szukałem czegoś innego, nie? A. No. No. No. A teraz no. słyszałem, że oni dalej będą prowadzić kursy Alfa. E, znaczy dobrze bardzo, nie? Chociaż szkoda, że to im się skończyło, bo oni dobrą robotę tam robili. No, A, ty, a gdzie słyszałeś, że im będą robić te kursy dalej? No, y, wczoraj słyszałem, jedna dziewczyna mi mówiła. Ale w Rumi? Nie, w mi mówiła jedna koleżanka. No tak, ale oni to będą prowadzić w Rumi? W Rumi tam, no u niego w domu, tam w tym jego kościele domowym. No tak. No, ja tak sobie myślę, że to co do mnie na przykład bardzo trafiało i, i co mnie gdzieś tam nakręcało, żeby wyjść jednak i pójść, nie? Zobaczyć, Aha, no. modlą gdzie indziej. Mhm. To były wszelkiego rodzaju róż, różne filmiki w internecie zamieszczone. Zdjęcia. To ja że ja oglądałem różne zdjęcia, właśnie gdzieś tam patrzyłem, wypowiedzi różnych ludzi, tam jest taka bardzo fajna na przykład filmik o Armii Dawida z, z kolacji dla bezdomnych, a ja zawsze gdzieś tam też taki temat bezdomnych mnie dotykał mm -hmm. i, i tak mnie interesował. No i pamiętam właśnie, że e, to było ciekawe, że właśnie internet i te wszystkie filmiki sprawiały, że ja jakby bardzo chciałem poznać tych ludzi, chciałem zobaczyć jak to jest, jak ten. Bo mm -hmm. że oni tam tańczą, skaczą, że tam jest muzyka w ogóle taka inna. I, i, i to gdzieś tak mnie nakręcało i, i przybliżało. Także w ogóle to, co robi też protestacja gdzieś tam, czy te wszystkie filmiki, e, na przykład te, jak, też jest fajny filmik e, z wyjazdu właśnie tej z armii Dawida ludzi do Rzeczpospolitej by na tam majówkę. I wiesz, i w ogóle takie fajne rzeczy mi się wydawało, że oni robią i, i, i, i, i kurczę, ja bym też chciał, chciałbym to zobaczyć chociaż, nie? No pewnie, że tak. No to w każdym razie, ten każde źródło jest dobre, żeby tam wiesz sobie zacząć. Właśnie można przez internet kogoś poznać, iść z kimś, nie? Też. No, no, no, no, no, ale generalnie właśnie pamiętam, że to mi gdzieś tak powodowało, że czułem się e, no, bardziej pewny w to miejsce, gdzie pójdę. Już jakby poznałem najpierw troszkę chociaż przez internet. A potem wiesz, jednak fajnie jest kogoś poznać, kto już tam Dokładnie, był. Dokładnie, pewnie. No to może tak podsumujmy, bo to już tam 17 minuta się zbliża i wiesz, <śmiech> że ludzie nie będą chcieli no, no, nowości słuchać dłużej niż pół godziny. Ja by się w razie, nie Co? Co? Wiesz, jak wiesz, słuchasz kogoś nowego, to się, wiesz, tak boisz, jak widzisz, że, że to trwa dłużej niż pół godziny może. No, ja to ja jak widzę, jak, tak dużej jak 10 minut. No, no, no. To następnym razem nagramy godzinę wtedy. <śmiech> <śmiech> Może podsumujmy, bo ja widzę też, że wiesz, jak ktoś pochodzi z mniejszej miejscowości i tak dalej, to tam nie ma czasami w ogóle żadnych zborów, ani niczego, ani wspólnot. To można nawet zacząć tak jak właśnie ja zacząłem jakieś tam y, takie katolickie bardziej wspólnoty też y, jakieś tam y, nowa w duchu i tak dalej, bo stamtąd też można wystartować, nie? Bo one często potem się tam rozdzielają i ci ludzie gdzieś tam jadą dalej, tworzą nowe kościoły, więc to też można tam spróbować. Bo tak widzę w internecie, często ludzie piszą, że u nich jest tylko na przykład jakaś tam wspólnota w Duchu Świętym, tak, od nowa. No, więc tam można spróbować, można sobie też samemu gdzieś jechać, bo ludzie przeważnie nie gryzą. Chyba nie spotkałem jeszcze, żeby ktoś mnie pogryzł. No nie, Szymek, tam raz mnie chyba ogryzłeś, pamiętasz? Słyszysz mnie? O, teraz cię słyszę, a ty mnie? O, teraz cię słyszę. Ja mi się wydaje, że moja neostrada coś pada, bo ona ostatnio ten. Szankuję. Ono to. Ja mówię, przed chwilą powiedziałem, że warto gdziekolwiek się wybrać, bo ludzie przeważnie nie gryzą. Tak, nawet do wspólnoty w Duchu Świętym. No, dokładnie. I no, że zdarza się czasami, że może jakiś Szymon cię ugryzie, ale.. Cebuś ale ja gryzę tylko w kostki w kostkach no wyżej kostki nie ugryziesz nie nie no generalnie ludzie starają się być otwarci bo wiedzą jak samemu jest ciężko czasami gdzieś tam wyjść w ogóle chrześcijanie mają zalecenie być otwartymi Dokładnie. No. także następny odcinek sobie wymyślimy jakiś porządny temat taki do rozmyślań i sobie po, pogadamy wtedy. Tak jest. zachęcamy was, żebyście tego słuchali, tych głosów. No, One się tak. w nocy śniły. Ja tam jeszcze skrobię tam jakiś blog, próbuję tam prowadzić też. O! No, to musisz go tam poczytać, link. zobaczyć. Tak? To wyślij mi link. Zaraz ci wyślę. Na razie tam dwa wpisy linka? są. Jak się mówi? Co? Wyślij mi linka czy link? No, nie wiem. Linka może. No dobra, dobra, dobra, to, to dawaj. Także to Ci zaraz wyślę, a tutaj wtedy żegnamy się i do usłyszenia, nie? Żegnamy Was, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, Ty masz większe doświadczenie w tym. Co? Ty masz większe doświadczenie w tym. W przepiewkach. Dobrze, Sebuś. To w takim Dobrze. razie dziękujemy tak. i, i do, do usłyszenia. usłyszenia. Do usłyszenia.